I mam taką prośbę, jeśli to tylko możliwe, żeby być tutaj troszkę wcześniej, żebyśmy zawsze mogli na czas zacząć, bo znaczy zaczynamy tak z niewielkim poślizgiem paruminutowym i to nie jest wielki problem, ale jakby było tak, żebyśmy nam udawało już tutaj być o tej do, żeby zacząć na czas, to zachęcam, żebyście starali się być po dziesiątej, przywitać się wtedy, porozmawiać. A tutaj, żeby już na tym miejscu usiąść o tej 10.30, żebyśmy w miarę punktualnie mogli zawsze zacząć. Powstańmy do modlitwy i poprośmy Boga o to, by błogosławił nasze dzisiejsze zgromadzenie, mówił do nas i pomógł nam zbliżyć się do Niego. Kochany nasz Ojcze, przychodzimy do Ciebie jako Twój Kościół, Twoje dzieci. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, przez Jego zasługi, przez Jego świętą krew przelaną na Golgocie, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, daje nam przystęp do Twego tronu łaski, do Twojej obecności. Dziękujemy za te otwarte drzwi do Twojej świątyni. Dziękujemy, że my sami jesteśmy Twoją świątynią uczynieni przez Ciebie Twoim domem, Twoim ludem wybranym, żywymi kamieniami. Modlimy się, byś i dzisiaj dał nam bliską społeczność z Tobą w Twoim słowie, w modlitwie, w rozmyślaniu naszych serc, w społeczności braci, sióstr, odkupionych krwią Jezusa. Prosimy, błogosław ten wspólny czas naszej modlitwy śpiewania pieśni, rozważania Twojego słowa. Otwórz nasze serca, przemawiaj do nas, objawiaj się nam, dokonuj w każdym z nas Twojej świętej pracy. Prosimy i wielbimy Ciebie. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział i przeczytajmy pierwsze cztery wiersze. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisów wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Każda z czterech natchnionych Ewangelii, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, rozpoczyna się w wyjątkowy sposób. Każda z nich rozpoczyna się inaczej. Mateusz zaczyna od rodowodu, wyjaśniającego legalne pochodzenie Jezusa od Abrahama i spadkobiercy królestwa Dawida. Ewangelia Marka od razu przenosi czytelnika na Jordan, gdzie tłumy schodzą się do Jana Chrzciciela, gdzie ma miejsce chrzest Jezusa, po którym następuje jego kuszenie na pustyni, a następnie głoszenie Ewangelii w Galilei. Ewangelia Jana rozpoczyna się bogatą teologicznie Chrystologią z góry, przypominając wzniosłe wiersze otwierające Księgę Rodzaju. Mamy tam hymn na cześć odwiecznego Bożego Słowa, samego Boga, który stał się człowiekiem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W odróżnieniu od tych trzech relacji o życiu i służbie Jezusa, Ewangelia Łukasza rozpoczyna się nie od rodowodu, nie od fabuły czy wzniosłego prologu, ale zaczyna się od czegoś, co dzisiaj byśmy mogli nazwać taką. Samoprzylepną notatką. Początkowe wersety tej Ewangelii brzmią jak dedykacja, jak wyjaśnienie celu napisania tej Ewangelii. I jest to skierowane do kogoś, kto nazywa się najznakomitszym. Teofilem. Właściwie niczego nie wiemy o tym Teofilu, poza tym, że jest również odbiorcą Księgi Dziejów Apostolskich. Tą samą czy bardzo podobną dedykację znajdujemy na początku Księgi Dziejów Apostolskich. Ten tytuł najznakomitszy odnosił się w tamtym czasie do osób o wysokiej randze społecznej, do urzędników posiadających władzę i autorytet. W dziejach apostolskich, które ostatnio tutaj w środę rozważaliśmy, w 23 rozdziale Klaudiusz Lizjasz używa tego określenia w liście do namiestnika Feliksa. W 24 rozdziale prawnik Tertulos zwraca się tym samym tytułem do namiestnika Feliksa. Również apostoł Paweł, broniąc się przed Festusem, nazywa go dostojnym czy najdostojniejszym. Używa tego samego tytułu, a więc widzimy go trzykrotnie powtórzonego. Ten tytuł powtarza się trzykrotnie jeszcze w dziejach apostolskich do różnych wysoko postawionych namiestników. Natomiast greckie imię Teofil oznacza miłujący Boga albo przyjaciel Boga. A więc być może jest to faktyczne imię konkretnego człowieka, Pierwsza możliwość. Druga możliwość jest taka, że jest to przybrane, obrazowe imię, pod którym krył się jakiś człowiek, który wolał pozostać anonimowy. I trzecia możliwość, Łukasz używa tego imienia, kierując słowa tej Ewangelii do każdego, kto miłuje Boga do każdego, kto jest przyjacielem Boga, czy chce być przyjacielem Boga. Patrząc na liczbę słów użytych w tej Ewangelii, widzimy, że jest to najdłuższa księga Nowego Testamentu. Ma prawie 19,5 tysiąca słów. Jeśli chodzi o liczbę rozdziałów, oczywiście Ewangelia Mateusza jest dłuższa, ma 28 rozdziałów, ale ma ponad tysiąc słów mniej, chociaż ma więcej rozdziałów. Więc ta Ewangelia pod względem długości jest najdłuższą księgą Nowego Testamentu, a dzieje apostolskie są na drugim miejscu. Prawie 60% tekstu w Ewangelii Łukasza jest wyjątkowe, jest niepowtarzalne. A więc gdyby, gdybyśmy nie mieli tej Ewangelii, gdyby ta Ewangelia nie została napisana, byłoby wiele informacji, których byśmy nie posiadali. Są one tylko tutaj, w tej Ewangelii. Wśród obszerniejszych, wyróżniających się fragmentów w Ewangelii Łukasza możemy wymienić pierwszy rozdział o cudownych spotkaniach, Anioła Gabriela z podeszłym wiekiem kapłanem Zachariaszem, z młodą dziewicą Marią, którzy oboje otrzymują obietnicę narodzin dwóch niezwykłych synów. I widzimy wielki kontrast między wątpiącym kapłanem, który Traci mowę, a wierzącą nastolatką, która pokornie ufa Bogu i wielbi Boga w swoim posłuszeństwie. Również wyjątkowa w Ewangelii Łukasza jest wizyta Marii u żony Zachariasza, kapłana Zachariasza, Elżbiety, ich natchnione Duchem Świętym rozmowy, i modlitwy. Również narodziny Jana Chrzciciela i prorokowanie jego ojca Zachariasza, któremu Bóg dał znowu mowę po narodzeniu jego syna Jana Chrzciciela. Również tylko Łukasz szczegółowo relacjonuje przebieg dwóch dziecięcych wizyt Jezusa w jerozolimskiej świątyni. Najpierw jako niemowlę, błogosławione w ramionach bogobojnego, modlącego się i prorokującego Symeona, którego słowa potwierdza sędziwa prorokini Anna, a następnie w wieku dwunastu lat siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich, także wszyscy się zdumiewali nad jego zrozumieniem i nad Jego odpowiedziami. W trzecim rozdziale Łukasz przedstawia ro rodowód Jezusa, który różni się od tego z Ewangelii Mateusza. Mateusz swój rodowód rozpoczyna od patriarchy Abrahama i poprzez króla Dawida i jego syna Salomona prowadzi swoją genealogię aż do Józefa, męża Marii, przybranego ojca Jezusa. Łukasz natomiast prezentuje ziemskich przodków Jezusa w odwrotnym kierunku, od Marii aż do pierwszego człowieka Adama poprzez dziewiątego króla, dziewiątego syna króla Dawida Natana. Stąd Mamy różnice w tych dwóch rodowodach. Cała ogromna część Ewangelii Łukasza od 9 rozdziału do XIX zawiera opisy nigdzie indziej niezawartych wydarzeń, które miały miejsce w czasie ostatniej podróży Jezusa do Jerozolimy. W 21 rozdziale Łukasz podaje wiele wyjątkowych szczegółów dotyczących zapowiedzi zniszczenia jerozolimskiej świątyni w 70 roku, które Mateusz i Marek określają proroczym terminem ochydy spustoszenia. Łukasz podaje nam szczegóły o co chodzi w tej ohydzie spustoszenia i tylko u Łukasza znajdujemy te wyjątkowe szczegóły wyjaśniające w dużej mierze to proroctwo. Również tylko Łukasz w ostatnim rozdziale swojej Ewangelii spisał relacje spotkań zmartwychwstałego Jezusa ze swoimi uczniami, szczególnie w drodze do Emaus i charakterystyczne sformułowanie wielkiego nakazu misyjnego i zapowiedzi wylania Ducha Świętego oraz jedyny w Ewangeliach opis w niebo wstąpienia Jezusa. Ewangelia Łukasza jest najbardziej uniwersalną z czterech Ewangelii. I mówiąc to, przypominam tylko pierwotnych odbiorców Ewangelii. To nie znaczy, że teraz tylko ta, tylko ta Ewangelia jest dla wszystkich, a pozostałe są dla Żydów, dla Rzymian, czy dla Kościoła tylko. Nie, wszystkie one są dzisiaj dla nas, ale mówimy o pierwotnych odbiorcach, o celu napisania i o charakterze tych Ewangelii, które wyraźnie, wyraźnie od siebie się różnią w tym aspekcie. A więc Ewangelia Mateusza została pierwotnie napisana dla Żydów i zawiera różnego rodzaju szczegóły, które mają specyficzne znaczenie dla żydowskich odbiorców. Ewangelia Marka została pierwotnie napisana dla Rzymian, pragmatyków, miłośników władzy. Jest pełna dynamicznych narracji, wydarzeń opisanych zwięzłym językiem, aby przekazać potężne dzieła Boga, Boga ludziom, którzy cenią sobie fakty i konkrety. Jan natomiast pisał głównie do Kościoła. Jego Ewangelia jest głęboko duchową księgą dla umocnienia wierzących w poznawaniu Bożego Syna. Relacja Łukasza przedstawia dobrą nowinę dla całego świata. Podczas gdy Ewangelia Mateusza wywodzi rodowód Jezusa od Abrahama, duchowego ojca Żydów, Łukasz sięga aż do Adama, przodka całej ludzkości. Ewangelia Łukasza często pozytywnie odnosi się do Samarytan i do Pogan, aby pokazać, że Jezus nie jest jedynie żydowskim prorokiem. Chrześcijaństwo odnosi się zarówno do świata religijnego, jak i do świata świeckiego. Łukasz przedstawia Jezusa jako nadzieję zbawienia całego świata. Nie twierdzi, że wszyscy ludzie zostaną zbawieni. Mówi, że każdy może być zbawiony. Stary, młody, bogaty, biedny, Żyd, Samarytanin i poganin. Kimkolwiek jesteś, Jezus umarł za ciebie i oferuje ci życie wieczne, jeśli tylko w Niego uwierzysz. Jeśli tylko prawdziwie zawierzysz Mu i zawierzysz Mu całe swoje życie. Do tego wzywa nas Ewangelia Łukasza. Ta Ewangelia wiele miejsca poświęca ludziom ubogim, zagubionym i załamanym. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament głoszą, że Bóg troszczy się o słabych, biednych i uciśnionych. I Ewangelia Łukasza zawiera poważne ostrzeżenia dla bogatych, którymi jest większość z nas. Jesteśmy znacznie bogatsi niż większość ludzi w innych częściach tego świata. Ewangelia Łukasza ma wiele do powiedzenia na temat naszej odpowiedzialności wobec ubogich. Ponadto Ewangelia Łukasza jest głęboko duchowa. Wskazuje na realność bliskiej nam, choć niewidzialnej, duchowej rzeczywistości. Świata aniołów, i demonów. Łukasz w swojej Ewangelii bardzo mocno podkreśla rolę i moc modlitwy. Wymienia aż siedem przykładów modlitwy Jezusa, o których nie wspominają pozostali ewangeliści. Opisuje też ducha świętego jako dawcę i źródło Bożego życia. Oraz jako tego, który jest przewodnikiem do Jezusa, Emanuela, czyli Boga z nami. I o tym wszystkim będziemy więcej mówili nieco później. Powstańmy do modlitwy. Panie nasz, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, za każdą księgę Twego słowa, za każdy rozdział i za każdy wiersz, w którym mamy objawienie Ciebie samego, objawienie Twojej mądrości, objawienie Twoich dróg, objawienie Twojego patrzenia na świat, na grzech, na teraźniejszość, na wieczność. Dziękujemy Tobie za ogrom poznania, jakie mamy z Twojego Słowa. Każdy z nas dzisiaj mamy możliwość czytania Twojego Słowa, rozmyślania nad nim, zgłębiania jego tajemnic. Dałeś nam swego Świętego Ducha, który ożywia to Słowo i przemawia do nas przez to Słowo. Prosimy, byś dawał nam głód Twojego Słowa, Jesteśmy dzisiaj kuszeni tak wieloma treściami, tak wieloma obrazami, tak wieloma przekazami, które nie przynoszą życia, nie przynoszą błogosławionej zmiany, a często przynoszą złe zmiany. Często budzą w nas żądzę, pragnienia, dążenia, które gubią nas. Jakże potrzebujemy Twego żywego Słowa. Jakże potrzebujemy znać treść Ewangelii, aby żyjąc w tym świecie pełnym grzechu, pełnym ciemności duchowej, pełnym zniewolenia, abyśmy mogli jaśnieć Twoim światłem, mogli żyć życiem, które świadczy o Tobie, Mogli dzielić się słowami, które niosą życie. Prosimy, kochany Panie, o Twoje łaskawe działanie w naszych sercach. Prosimy o Twoje przemawianie do nas i Twoją przemianę w nas. Modlimy się, by to, co rozważamy, nie było tylko przedmiotem naszego umysłowego zainteresowania ale by te słowa życia wnosiły życie w nas i abyśmy, każdy z nas, byli przekaźnikami tego życia, otwartymi kanałami, przez które Twoje życie płynie do wszystkich wokół. Błogosław, prosimy dalszy czas naszego zgromadzenia i przemawiaj do nas w mocy Twego Świętego Ducha. Amen. Zachęcam, bracia, siostry, do modlitwy. Dzięki, Ojcze, kolejny dzień. Przemienieni przez całe życie, jeszcze nam zostało przemieniani przez Ciebie. Na miejsce Pana Jezusa. Amen. I się musimy przystępować do pieczy w czyste, bez niechęci do strajki szybkości. Podzielamy się w stołu Pańskiego pana. Ustawia dalszy czas tego tak, że To ci nie widziały, w końcu A Bo objawić się tym, którzy tkwią w, w ciemności i w cieniu śmierci nasze drogi w całym pokoju. Amen. Amen. znaleźć, tym, którzy Cię szukają z całego serca, a nawet tym, którzy Ciebie nie szukają, objawić się. Podjęła się, Panie, o każdą osobę na tym miejscu, aby nikt z nas nie był daleko od Twego świata, poznał Ciebie od życia Twego, doświadczenia Twojej łaski. Proszę, Panie, o każde serce, byś pociągał do tych, byś wzbudzał wiarę, byś wzbudzał pragnienie odszukania Ciebie jeszcze bardziej. Amen. Amen. Słuchamy ponownie Ewangelię Łukasza. W niektórych starych łacińskich przekładach z II wieku tekst Ewangelii Łukasza jest poprzedzony po grecku i po łacinie następującym wstępem redakcyjnym. Cytuję. Święty Łukasz z Antiochii był Syryjczykiem z rasy, lekarzem z zawodu, uczniem apostołów, a także naśladowcą Pawła, aż do jego męczeńskiej śmierci, służącym Panu bez rozproszenia, bez żony i bez dzieci. Zmarł w wieku 84 lat w Tebach, pełen Ducha Świętego. Kiedy Ewangelie już istniały, ta według Mateusza, sporządzona w Judei, a ta według Marka w Italii, pobudzony przez Ducha Świętego, napisał całą tę Ewangelię w regionach Achaii, w przedmowie, sam pokazując, że inne zostały już wcześniej spisane. Później ten sam Łukasz napisał dzieje apostolskie. Koniec cytatu. Wielu, współ, wielu wczesnych pisarzy chrześcijańskich, takich jak Justyn Męczennik, Ireneusz czy Tertulian, potwierdzają, powyższą inskrypcję, przypisując trzecią Ewangelię i Księgę Dziejów Apostolskich Łukaszowi, wiernemu towarzyszowi apostoła Pawła. W liście do Kolosan Paweł przekazuje pozdrowienia od umiłowanego lekarza Łukasza, a w liście do Filemona zalicza go do grona swoich współpracowników. Niedługo przed swoją męczeńską śmiercią apostoł Paweł napisał drugi list do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza. I w tym drugim liście do Tymoteusza w czwartym rozdziale od dziesiątego wiersza znajdujemy takie słowa. Demas mnie opuścił, umiłowawszy doczesny świat i odszedł do Tesaloniki. Kresent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Ten wierny współpracownik, apostoła Pogan, starannie zbierał szczegółowe informacje na temat życia, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Czytając Jego Ewangelię, dowiadujemy się o tym, co ma istotne znaczenie w naszym poznaniu osoby i dzieła naszego Pana i Zbawiciela. Łukasz w swojej Ewangelii podkreśla zależność obietnic Starego Przymierza z ich wypełnieniem w Jezusie. Łukasza 24, od 25 wiersza, Jezus mówi do swoich uczniów o nierozumni i gnuśnego serca. Nie skorzy, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? Nakazy nowego przymierza opierają się na fundamentach starego przymierza. Zobaczcie dalej w tej samym rozdziale od 46 wiersza, Jezus mówi dalej do uczniów, tak zostało napisane, Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia stanie." I w Jego imię będzie głoszone wszystkim narodom opamiętanie dla odpuszczenia grzechów, poczynając od Jerozolimy. Boże zbawienie dokonało się zgodnie z Bożym zamysłem i z Jego celem. Wielokrotnie Ewangelii Łukasza jest mowa o tym co musiało się wydarzyć, aby wypełniła się Boża zbawcza wola i Jego plan. Dziewiąty rozdział 22 wiersz. Syn człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a trzeciego dnia wskrzeszony. W trzynastym rozdziale, 33 wierszu Jezus mówi, muszę dziś i jutro i pojutrze, Odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. W 17 rozdziale, 25 wiersz, Jezus mówi, syn człowieczy musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie.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 Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany. A dnia trzeciego powstanie. I ostatni, czterdziesty czwarty wiersz, z dwudziestego czwartego rozdziału, Jezus rzekł do swoich uczniów: To są moje słowa które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. A więc widzimy, że Bóg sprawuje nad wszystkim kontrolę. Bóg jest suwerennym Bogiem i Jego zamysły muszą się wypełnić. Natomiast Bóg nie sprawuje tej kontroli w taki sposób, która wyklucza podejmowanie decyzji przez ludzi. Jego suwerenność nie ogranicza ludzkiej odpowiedzialności. Natomiast Jego władza i suwerenność chroni człowieka przed samozniszczeniem. I to przekłada się na wymagania wobec tych, których Jezus zbawia i czyni swoimi uczniami. Nie możemy winić Boga za nasze nieposłuszeństwo. Nie możemy zrzucać z siebie odpowiedzialności za to, co Bóg czego Bóg od nas wymaga, do czego nas wzywa. Każda Ewangelia jest pełna przykazań Jezusa, nakazów, które daje swoim uczniom. I na nas, jako Jego uczniach, spoczywa odpowiedzialność bycia posłusznymi do tego wszystkiego, do czego On nas wzywa. Spójrzmy na niektóre z jego przykazań z Ewangelii Łukasza. Szósty rozdział, dwudziesty siódmy wiersz. Wam, którzy słuchacie, mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Trzydziesty wiersz. Każdemu, kto Cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co Twoje, nie żądaj zwrotu. 32. Wiersz. A jeśli miłujecie tych, którzy Was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują.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 Ale miłujcie Waszych nieprzyjaciół, i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A obfita będzie Wasza nagroda, i synami najwyższego będziecie, gdyż On jest dobry i dla niewdzięcznych, i dla złych. Wiersz 37. Nie sądźcie. Abyście nie byli sądzeni i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. 38 wiersz. Dawajcie, a będzie Wam dane miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w wasze zanadrze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą wierzycie, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Ósmy rozdział, osiemnasty wiersz. Baczcie więc, jak słuchacie,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 Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Jedenasty rozdział dziewiąty wiersz. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Trzydziesty piąty wiersz. Bacz, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Dwunasty rozdział, piętnasty wiersz. Uważajcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Dwudziesty dziewiąty wiesz. Nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie. Trzydziesty trzeci. Sprzedajcie swoje majątności, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Trzydziesty szósty wiersz. Bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, aby mu zaraz otworzyć kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. 16 rozdział, od dziewiątego wiersza. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w cudzej sprawie, któż wam poruczy rzecz własną? Siedemnasty rozdział, trzeci wiersz. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, napominaj go, karć go. A jeśli się opamięta, Przebaczmy. Odpuść. Dziesiąty wiersz. Gdy uczynicie wszystko, co Wam polecono, mówcie sługami, tutaj w większości przekładów mamy nieużytecznymi, ale nie jest to dobre słowo w tym kontekście. Powinno być przetłumaczone niegodnymi pochwały, ponieważ to słowo ma dwa znaczenia. I tutaj zdecydowanie to drugie znaczenie jest lepsze. Sługami niegodnymi pochwały jesteśmy. Nie zasługujemy na pochwałę z powodu tego, co robimy. Bo co winniśmy byli uczynić, to uczyniliśmy. I 21 rozdział 36 wiersz. Czuwajcie więc. Czuwajcie, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co się stanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Łukasz w swojej Ewangelii poświęca wiele miejsca ludziom słabym, chorym, ubogim. Bezbronnym. To jest centralne miejsce w tej Ewangelii. Tacy ludzie mają. Łukasz wspomina o ubogich tak często, jak Mateusz i Marek razem wzięci. Jezus głosi dobrą nowinę ubogim. W czwartym rozdziale, od 18 wiersza, czytamy, jak Jezus. Czyta ze zwoju Izajasza, duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. W szóstym rozdziale i dwudziestym wierszu Jezus podnosi swoje oczy na swoich uczniów i mówi do nich: Błogosławieni ubodzy. W Ewangelii Mateusza mamy ubodzy w duchu, ale u są po prostu ubodzy. Błogosławieni ubodzy albowiem wasze jest Królestwo Boga. 14 rozdział, pierwszy wiersz. Czytamy tutaj, że Jezus w szabat przychodzi do domu jednego z przywódców faryzeuszów, aby spożyć u niego posiłek. A więc Jezus bywał w domach ludzi skromnych, Biednych, niegodziwych, ale bywał też w domach ludzi pobożnych, religijnych. Bywał w domach faryzeuszów. I od dwunastego wiersza Jezus mówi do tego bogatego człowieka takie słowa. Ciekaw jestem, ilu z nas odważyłoby się powiedzieć to w gościnie u bogatego człowieka. Jezus mówi od dwunastego wiersza, gdy dajesz obiad... Albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasami i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych. Ślepych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Czy pamiętacie rozmowę Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem, który szukał Bożego Królestwa, starając się przestrzegać, Wszystkich Bożych przykazań. W osiemnastym rozdziale i dwudziestym wierszu czytamy, że Jezus rzekł do Niego, jednego ci brak. Tylko jednego. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogi, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Niesamowite wezwanie do tego bogatego młodzieńca, który starał się żyć pobożnym życiem. Szukał Królestwa Bożego, ale na te słowa odszedł zasmucony. Czy pamiętacie bogatego przełożonego celników Zacheusza. W XIX rozdziale i ósmym wierszu, kiedy zbawienie stało się jego udziałem, Zacheusz stanął i rzekł do Pana Jezusa takie słowa. Panie, oto połowę, niecały w jego przypadku, i to jest jego własna decyzja. Jezus niekoniecznie mu to nakazał, ale Zacheusz tak postanowił. Oto połowę mojego majątku rozdaję ubogim. A jeśli na kimś coś wymusiłem przed nawróceniem, przed poznaniem Jezusa w starym życiu, to nie mówię, że mam czystą kartę i stare przeminęło i teraz już z połowy mogę sobie żyć jak król. Miał tyle, że ta połowa to jeszcze było ho, ho, ho i jeszcze więcej. Ale co powiedział? Jeżeli kogokolwiek skrzywdziłem finansowo, jeżeli cokolwiek wymusiłem na kimś, a było wielu takich, ponieważ cennicy tak właśnie funkcjonowali i on był bogatym człowiekiem, bo wzbogacił się na ubóstwie innych i na wymuszaniu od innych, Mówi, oddam im cztery razy więcej. W czwórnasób oddam tych, których skrzywdziłem przed nawróceniem. Czy taką Ewangelię dzisiaj głosimy ludziom? Że muszą naprawić, jeśli to możliwe, szkody, których wyrządzili innym przed nawróceniem? Czy mówimy, stary przeminęło, nic nie musisz się martwić, teraz ważne, żebyś dobrze teraz szedł. Jezus taką Ewangelię głosił Zacheuszowi, że gdy ten przyjął zbawienie, wiedział, że musi naprawić to, co możliwe. Nie wszystko da się naprawić, ale to, co możliwe, na co go było stać, wiedział, że musi naprawić. O tym mówi Ewangelia Łukasza. Mówi o tym, że ta droga za Jezusem jest wąską drogą. Jest drogą, która wymaga od nas wyrzeczenia się wszystkiego i poniesienia wszelkich strat, żeby tylko zyskać życie. Ta Ewangelia w dużej mierze też mówi o kobietach. Jak wiecie, kobiety w kulturze pierwszego wieku nie cieszyły się wielkim poważaniem. Szacunkiem. Były uznawane za osoby drugiej kategorii, ciężko pracowały. Często odpowiedzialność za domy leżała na ich barkach. W Ewangelii Łukasza kobiety zajmują prominentne miejsce, są szczególnymi obiektami Bożej miłości. I naczyniami Jego łaski. I biada nam, jeśli my tak nie traktujemy naszych kochanych sióstr. Widzimy w tej Ewangelii znaczące miejsce Marii, Matki Jezusa. Jej krewnej Elżbiety, Matki Jana Chrzciciela. Jest też prologini Anna. Są siostry Marta i Maria, z Betanii. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów. A także widzimy grupę kobiet, które wspierały Jezusa z własnych środków. Spotykamy w tej Ewangelii wiele bezimiennych kobiet. Czytamy o teściowej Szymona, która miała wielką gorączkę. I którą Jezus uzdrowił. Czytamy o wdowie Znaim, której umarł jedyny syn. Czytamy o kobiecie, która cierpiała na krwotok przez 12 lat, i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, tylko Jezus. Czytamy o grzesznej kobiecie, która płakała i swoimi włosami ocierała łzy padające na stopy Jezusa, a całując Jego stopy namaszczała je olejkiem. Czytamy o kobiecie cierpiącej przez osiemnaście lat, która była tak pochylona, że nie mogła się Wyprostować. Czytamy o wdowie, która oddała Bogu wszystko, co posiadała. Czytamy o córkach Jerozolimy, które opłakiwały Jezusa idącego na Golgotę. Kobiety występują również w kilku przypowieściach czy podobieństwach pana Jezusa. W XIII rozdziale. Od dwudziestego wiersza Jezus opowiada podobieństwo o zakwasie. Porównuje Królestwo Boże do zakwasu, który pewna kobieta wzięła i zmieszała z trzema miarami mąki. Dlaczego akurat nie z trzema miarami mąki, a nie z dwoma, a nie z pięcioma? Tylko kapłani w świątyni przygotowywali specjalny chleb z trzech miar mąki. A Pan Jezus mówi o kobiecie, która przygotowuje chleb z trzech miar mąki. Także zakwas rozprzestrzenia się po całym cieście. Ta przypowieść ilustruje, jak Boże Królestwo rozprzestrzenia się i rozrasta Często w niezauważalny sposób. W XV rozdziale od ósmego wiersza Pan Jezus opowiada kolejną przypowieść czy podobieństwo o zgubionej monecie. Tym razem widzimy kobietę, która gubi jedną z dziesięciu monet i pilnie przeszukuje cały dom, aż ją w końcu Odnajduje. I znalazłszy ją, raduje się i zwołuje przyjaciół, przyjaciółki oraz sąsiadów, aby świętować razem z nimi, wydając wiele monet. Ta przypowieść ilustruje radość. Radość, jaka jest w niebie z każdego nawróconego grzesznika, który zgubił się w domu. Ponieważ ten cały rozdział mówi o trzech zgubionych miejscach, znaczy o ludziach zgubionych w trzech różnych miejscach. Zgubionych poza domem i zgubionych w domu. W osiemnastym rozdziale od pierwszego wiersza Jezus opowiada przypowieść o nieustępliwej wdowie. W tej przypowieści samotna wdowa. Wytrwale domaga się sprawiedliwości od niegodziwego sędziego. I to podobieństwo uczy o wadze wytrwałej modlitwy i niezłomnej wiary. I tak naprawdę temat modlitwy jest kolejnym tematem, który przewija się nieustannie przez całą Ewangelię Łukasza. Widzimy Jezusa często modlącego się. W trzecim rozdziale, 21. dwudziestym pierwszym wierszu, gdy Jezus został ochrzczony, modlił się i otworzyło się niebo. W piątym rozdziale, w szesnastym wierszu czytamy, że Jezus usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. W szóstym rozdziale, 12 wierszu. Czytamy, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. W dziewiątym rozdziale, dwudziestym ósmym i dwudziestym dziewiątym wierszu czytamy, jak zabrał ze sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł z nimi na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, odmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego szata stała się biała i lśniąca. W Łukasza w X rozdziale i pierwszym wierszu widzimy, jak Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. W jedenastym rozdziale i w pierwszym wierszu czytamy, że gdy Jezus na pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, jeden z Jego uczniów rzekł do Niego Panie, naucz nas, Modlić się. Tak jak Jan uczył swoich uczniów. W 22 rozdziale, w 31 i 32 wierszu dwukrotnie, Jezus mówi, że modlił się o Piotra, aby jego wiara nie ustała. Piotr był wielkim zagrożeniu. I Jezus modlił się o Piotra, aby jego wiara nie ustała. Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane i modlił się, umierając na krzyżu. Jezus wielokrotnie w tej Ewangelii wzywa swoich uczniów do nieustającej, usilnej, Modlitwy I opowiada różne przypowieści, mające im pomóc zrozumieć wagę i moc wytrwałej modlitwy, zarówno w odosobnieniu, jak i razem w społeczności. Jezus mówi o człowieku, który o północy nachodzi swego przyjaciela. Prosząc o chleb dla swojego niespodziewanego gościa. Mówiliśmy już o tej przypowieści o niesprawiedliwym sędzi i o wytrwałej wdowie, która też są ilustracją wytrwałej modlitwy. Jezus mówi o faryzeuszu i celniku, którzy modlą się. W świątyni. Jezus mówi do swoich uczniów, 11 rozdział, 9 wiersz, proście, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, Kłaczcie, a otworzą wam. W 22 rozdziale, dwukrotnie, w 40 i 46 wierszu mówi, Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Wszyscy jesteśmy kuszeni, ale nie musimy stać się ofiarami pokuszy, pokus. Nie musimy popaść w pokuszenia i aby zwyciężyć w pokuszeniach, potrzebujemy nieustannie się modlić. Potrzebujemy Bożej siły. Nie możemy polegać na sobie. Że oprzemy się diabelskim zakusom, ale Bóg jest w stanie dać nam moc, jest w stanie nas uchronić od upadku, jest w stanie dać nam siłę, by przeciwstawić się złemu i nie popaść w pokuszenie. Dlatego Jezus mówi do swoich uczniów, módlcie się, aby nie wpaść w pokuszenie, nie upaść w pokuszenie. Patrząc na Ewangelię Łukasza, widzimy, że Łukasz bardzo często używa zwrotu dziś albo dzisiaj. Nie wiem, czy pamiętacie, jak rozważaliśmy Ewangelię Marka. U Marka często pojawia się słowo natychmiast, od razu. U Marka natomiast dzisiaj. Nie jutro, nie kiedyś tam, bo nie wiemy, co będzie jutro. Jezus mówi dzisiaj, dzisiaj. Zobaczmy na kilka miejsc Ewangelii Łukasza, gdzie to słowo dzisiaj w różnych kontekstach jest podkreślone. Tuż po narodzeniu się Jezusa aniołowie przychodzą do pasterzy. W drugim rozdziale, jedenastym wierszu mówią, dzisiaj narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawida. W czwartym rozdziale od 17 wiersza mamy ten fragment, który już czytaliśmy, gdzie Jezus właśnie rozwija zwój Izajasza i czyta te słowa, Duch Pański nade mną, i gdy skończył czytać te słowa, w XX wierszu czytamy, że zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł. A wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. I wtedy Jezus zaczął do nich mówić, dzisiaj jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. W 12 rozdziale 28 wierszu Jezus, wzywając swoich uczniów, by nie martwili się o to, co będą jeść, co będą pić, podaje im różne przykłady i mówi do nich w 28 wierszu, wskazując na polną trawę. Jeśli więc polną trawę która dzisiaj jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca. Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. W dziewiętnastym rozdziale mamy tę historię spotkania z Zacheuszem. I w piątym wierszu Jezus mówi do niego, Zacheuszu, zejdź, bo wiecie, siedział na drzewie. Jezus mówi, zejdź szybko, śpiesznie, gdyż dzisiaj muszę się zatrzymać w Twoim domu. I w dziewiątym wierszu Jezus rzekł do niego, dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i on jest synem Abrahama. W dwudziestym drugim rozdziale Mamy uczniów, którzy spożywają z Jezusem wieczerzę paschalną. I Jezus w czasie tej wieczerzy zapowiada, że jeden z Jego uczniów Go zdradzi, a reszta opuści Go, uciekną, rozproszą się. I wtedy Piotr mówi, 33 wiersz, Panie, jestem gotów iść z Tobą nawet do więzienia i na śmierć. A Jezus rzekł do niego, Piotrze, powiadam Ci, nie zapieje dzisiaj kur, a Ty trzy razy się mnie zaprzesz, że mnie znasz. I rzeczywiście tak się stało. W 22 rozdziale, w 61 wierszu Piotr zaparł się go trzy razy. I wtedy w 61 wierszu mamy tą sytuację, kiedy Pan Jezus, stojąc tam przed Radą Żydowską, obrócił się i spojrzał na Piotra. I Piotr przypomniał sobie słowo Pana, jak rzekł do Niego, zanim kur dziś zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. I mamy jeszcze jedną scenę, którą myślę wszyscy dobrze znamy. Jezus umiera na krzyżu i wisi obok Niego dwóch złoczyńców. Czytamy, że obaj na początku bluźnią i rzucają na niego jakieś złe słowa, ale w Ewangelii Łukasza czytamy, że jeden z nich, patrząc jak Jezus modli się o tych, którzy tam bluźnią mu i złożeczą mu i prowokują go, a Jezus modli się za nimi, Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Czytamy, że jeden z nich mówi, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego Królestwa. 23 rozdział, 43 wiersz. A Jezus mówi do niego, zaprawdę, powiadam Ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. dzisiaj. Będziesz ze mną w raju. Ewangelia Łukasza kończy się nieco inaczej niż pozostałe Ewangelie. W 24 rozdziale od 44 wiersza czytamy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 Aby mogli rozumieć Pisma. I powiedział do nich, tak zostało napisane. Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie. I w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom opamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy, Jesteście tego świadkami. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyodziani mocą z wysokości. Następnie wyprowadził ich aż do Betanii. Tam podniósł swoje ręce i błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi i zaczął wznosić się do nieba. Oni natomiast pokłonili się mu i z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Stale Przebywali w świątyni i chwalili Boga. I jak chwalili Boga, Łukasz opowiada w swoim kolejnym tomie zwanym Księgą Dziejów Apostolskich. Ale o tym może za parę miesięcy. Powstańmy do modlitwy. Panie nasz, dziękujemy Ci za słowa Ewangelii, za słowa, w których widzimy Twoją miłość do nas, grzesznych ludzi, do każdego człowieka, zarówno religijnego człowieka, jak i najbardziej be bezbożnego człowieka. Dziękujemy Ci za to objawienie Twojej miłości, w Twoim uniżeniu się do nas, w Twoim przyjściu na ten grzeszny świat i wzięciu na siebie ludzkiego grzechu. Za Twoją ofiarę na krzyżu dziękujemy Ci za Twoje cierpienie i za Twoją śmierć w gronie grzeszników. Dziękujemy, że tak jak obiecałeś, powstałeś z martwych i objawiłeś się jako żyjący i na oczach swych uczniów zostałeś zabrany w górę do nieba. Skąd też oczekujemy Twojego przyjścia? Już nie, aby cierpieć, już nie, aby zbawić, ale aby ustanowić swoje wieczne królestwo, o którym tak wiele nauczałeś. Panie nasz, daj nam łaskę wierzyć Ewangelii, Daj nam łaskę być posłusznymi Ewangelii, nie tylko w naszej pokucie, nie tylko w naszym opamiętaniu, kiedy przyszliśmy do Ciebie, ale w naszej ciągłej potrzebie pokuty, z tego wszystkiego, w czym jeszcze nie jesteśmy Tobie posłuszni, z tego wszystkiego, co jeszcze zaniedbujemy, w tym wszystkim, co, co próbujemy sobie jakoś przetłumaczyć, Jakoś obejść, jakoś inaczej dzisiaj czynić. Prosimy o łaskę otworzenia naszych oczu, przemiany naszych serc, przemiany naszego myślenia. Tak wielu z nas jest skupionych nadal na sobie. Nie szukamy najpierw Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości, ale martwimy się i troszczymy o to, co będziemy jeść. W co się będziemy ubierać? Tak jak poganie, tak jak ludzie, którzy nie znają Boga. Zmiłuj się nad nami, Panie, i daj, żeby słowa Ewangelii docierały do nas z pierwotną mocą, którą docierały do pierwszych chrześcijan, którzy wyrzekali się swego życia, tracili majątki, tracili zdrowie, tracili życie służąc Tobie wiernie. Daj, Panie, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami Ewangelii. Daj nam łaskę żyć Ewangelią. Daj nam łaskę wstępować w Twoje ślady, miłować Ciebie nie słowami, nie wielkimi deklaracjami, ale naszym codziennym życiem, posłuszeństwie Tobie we wszystkim, wielbieniu Ciebie, Każdą myślą, słowem i czynem. Modlimy się, kochany Panie, abyś te słowa, które czytamy, otwierał przed nami. Tak jak uczyniłeś to z uczniami w drodze z Emaus, czy do Emaus. Kiedy otworzyłeś ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I my potrzebujemy tego i dzisiaj, i każdego dnia, kiedy sięgamy po Twoje Słowo. Otwórz nasze umysły. Daj nam rozumieć Twoje Słowo i daj nam łaskę, byśmy mogli czynić to, co zrozumieliśmy. Niechaj Tobie płynie wszelka cześć i chwała z naszego życia i z Twego Kościoła. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za dzieło krzyża. Dziękujemy za Twoją gotowość tak bardzo się uniżyć, pozwolić grzesznym ludziom pluć na Ciebie, sponiewierać Ciebie w tak bestialski sposób. Dziękujemy za Twoją gotowość znieść te wszystkie drwiny, bluźnierstwa, złorzeczenia. Ty, Panie, jak owca prowadzona na rzeź, nie odpowiadałeś bluźnierstwem za bluźnierstwo, obelgą za obelgę. Raczej modliłeś się za tych, którzy zadawali Ci tyle bólu, wystawiali Cię na tak wielką próbę Dziękujemy, kochany Panie, że nie zszedłeś z krzyża, ale pozostałeś tam, dźwigając ciężar i naszych win. Nasze grzechy, nasze nieprawości na Ciebie zostały złożone, a Ty, jako niewinny baranek, umarłeś za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale za grzech całego świata. Wielbimy Cię za to wielkie zbawienie i modlimy się, by Twój obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego był wyraźnie wymalowany w naszych sercach. Abyśmy, kiedy przychodzą na nas różne utrapienia, zmagania, pamiętali o Tobie, który tak nas umiłowałeś, że wydałeś samego siebie za nas. Abyśmy wsparci tą myślą mogli stawiać czoła w, tym wszystkich, w tych wszystkich wezwaniach, wiedząc, że są Twoim dopustem, są Twoją wolą, są częścią Twojego zamysłu dla nas, aby upodobnić nas do Ciebie, również w Twojej śmierci. Daj, Panie, by było to naszym pragnieniem tak jak pragniemy być upodobnieni do Ciebie w Twojej chwale. dajbyśmy byśmy pragnęli upodobnić się do Ciebie w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci. Amen. Amen. Panie, pobłogosław też ten kielich, pobłogosław też, Panie, nas i proszę Cię, użyj wszelkiej mocy, Panie, jaką masz względem nas, względem swoich dzieci, byśmy patrzyli na Ciebie, byśmy wspominając Ciebie, żyjąc dla Ciebie, zawsze pamiętali, że to właśnie krew, która się lała, zmazała nasze grzechy, że nic, Panie, nie mogliśmy zrobić, ani nadal nie możemy, tylko żyć, Panie, w wdzięczności Tobie, w poddaniu Tobie, bo Ty przelałeś za nas swoją krew, daj nam zawsze o tym pamiętać, zawsze to widzieć. Błogosław Panie nas dzisiaj, którzy będziemy przystępować do tego stołu. Otwórz nasze oczy, nasze uszy, nasze serca. Byśmy widzieli Ciebie wyraźnie. Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, uwielbionego, wywyższonego, jedynego Pana. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, do tego stołu. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, wielbiąc naszego wielkiego Boga, Zbawiciela, za to dzieło, które dla nas dokonał, którego jesteśmy uczestnikami. Prośmy Go, prośmy Go, aby to dzieło krzyża w każdym z nas dokonywało tej cudownej, zbawczej, przemieniającej nas pracy, której tylko Bóg może dokonać przez swojego świętego Ducha. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, wspominajmy to, co Jezus uczynił, ale to niech nie będzie tylko wspominanie. W tym wspominaniu mówimy o rzeczywistości, która jest dzisiaj, dzisiaj dla każdego z nas. Mocy krzyża, doświadczenia tej przemieniającej, oczyszczającej, uświęcającej, uzdrawiającej mocy krzyża. Gdzie nasz Pan wziął na siebie nasz grzech i naszą śmierć. W każdym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj mamy udział w tym wszystkim, choć jeszcze nie w pełni. Choć jeszcze nie w, dokładnie tak, jak będziemy mieli udział, gdy powstaniemy z martwych. Ale już dzisiaj mamy w tym udział. I módmy się, aby ten udział był jak najbogatszy, jak najobfitszy w życiu każdego z nas. Zapraszamy bracia, siostry. Kochany nasz Panie, dziękujemy za ten czas społeczności z Tobą i ze społeczności ze sobą w Twoim Kościele. Dziękuję za każdego brata i siostrę. Dziękuję za każdą osobę, która może być z nami i słyszeć Twoją Ewangelię. Panie, prosimy o pracę Twego Ducha w naszych sercach aby nikt z nas nie został obojętny na słowo, które do nas kierujesz. Nikt z nas nie sprzeciwiał się Twemu duchowi, ale byśmy poddawali się Twojemu działaniu. Abyś Ty w nas rządził, abyś Ty nas prowadził i aby całe nasze życie, każdy jeden dzień naszego życia był życiem chwały dla Ciebie. Nasze postępowanie, aby było wyrazem naszej głębokiej wiary w Ciebie, naszego poddania się całkowicie Tobie. Prosimy, uzdalniej nas, prowadź nas, wspieraj, wzmacniaj nas i używaj nas, abyśmy też mogli jaśnieć w tym świecie, abyśmy nie wstydzili się Ewangelii, ale dzielili się Ewangelią z ludźmi wokół nas. Uzdalniej nas do tego, Panie. Być Twoimi uczniami, którzy głoszą Ewangelię, czynią uczniami kolejnych ludzi. Prosimy o Twoje uzdolnienie i prowadzenie dla każdego z nas. A Tobie, Panie, niechaj płynie cześć i dziękczynienie i uwielbienie z serca każdego z nas. Niechaj nasze życie podoba się Tobie i dobrze o Tobie świadczy. Prosimy, prowadź nas każdego dnia na wszystkich naszych drogach. Amen. Usiądźmy proszę. Jakieś może macie ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Dorotkę i Adama. Ja mam też pozdrowienia od braci i sióstr w Staszowie. Przesyłają, pozdrawiam. Przypomnę tylko, że w najbliższą środę o godzinie 19 spotykamy się u baptystów na modlitwę. Nie o 18 tutaj, tylko o 19 w zborze braci baptystów na 3 maja. Także wszystkich też serdecznie Zapraszam na ten czas wspólnej modlitwy z braćmi i siostrami z tamtego zboru. 16 listopada jest konferencja w Toruniu, czyli to już za dwa tygodnie, więc ci, którzy chcieliby jechać, koniecznie dajcie znać jak najszybciej, ponieważ rozmawiałem z bratem Karolem z Torunia w tym tygodniu i prosił, żeby dać jak najszybciej znać, ilu nas przyjedzie, ponieważ oni muszą przygotować tam też obiad w czasie tej konferencji. Co jeszcze tutaj mamy? A, 11 listopada mamy Brata Hala ze Stanów Zjednoczonych, czyli 11, 12, 13, to jest poniedziałek, wtorek, środa, czyli to już za tydzień właściwie. Wykłady będą dalsza część. Zwycięstwo w Chrystusie. Mieliśmy pierwszą część. Zwycięstwo nad grzechem, nad światem, nad szatanem. Jakiego zwycięstwa dokonał w nas i dokonuje w nas Chrystus. Także gorąco zachęcam, żeby, jeśli możecie za, sobie zarezerwować ten czas. 11, 12, 13 listopada 18 18.00. Tutaj u nas w będziemy mieli wtedy te wykłady. I 23 listopada będziemy też mieli braterskie spotkanie. To właściwie już 20.00. Nie, źle mówię. A 23 my tutaj mamy, w Wichrowie braterskie spotkanie o 15:00 a 28 w Zgierzu braterskie spotkanie. Także wszystkich braci, którzy chcieliby pojechać do Zgierza też, proszę, żeby się zgłaszać, ponieważ tam trzeba wypełnić formularz i wysłać im wcześniej zgłoszenie, bo tam będą rezerwowane pokoje w tym ośrodku w Zgierzu, gdzie będziemy mieli to spotkanie. To chyba wszystkie tutaj plany na listopad, jakie mam zapisane. A, i Agapa jeszcze gdzieś po drodze miała być. 24 chyba, tak? Ustaliliśmy Agapę. 24 listopada. Także też wtedy będziemy mieli Agapę. Coś jeszcze, jakieś rzeczy pominąłem? Czy coś jest ważnego, żebyśmy o czymś pamiętali? Iwan ma jakieś informacje? Proszę bardzo. Na tym modlitewnym 28, braterskim, czy jak, jak to właściwe nazwa? Modlitewny braterskie, no, tak, w Zgierzu, to już potwierdziłem w zeszłym tygodniu, jak Bóg da oczywiście będzie nasz brat Igor Plochoj, to ten wojskowy kapelan z Ukrainy, który przybywa cały czas, no praktycznie na całym froncie, na, na, na tych najważniejszych punktach i ma też kontakt z, z większości braci, którzy służą też na froncie. Także on będzie rozmawiałem też z Maćkiem, on powie takie świadectwo, SOWO też będzie miał zachęty i tam świadectwo, jak to się dzieje na froncie i no od, od samego początku jeszcze, od 2014 służy na froncie. Także on, on będzie i tam posłuży nie, podczas tego Brotewskiego. Za tydzień Mamy spotkanie w kółeczku, więc zachęcam jeszcze do rozważenia Ewangelii Łukasza i jeśli tam macie jakieś właśnie rzeczy, nad którymi chcielibyście, żebyśmy razem się pochylili, porozmawiali, będzie ku, ku temu sposobność. Także zostańcie z Bogiem, zachęcam jeszcze do społeczności przy stole, przy herbatce, kawce, co mamy.